Rozdział 8. Zakłócanie działania Ducha Świętego Bóg, Duch Święty, działa na ziemi poprzez ludzi. Z jednej strony wywiera wpływ na niewierzących, aby doprowadzić ich do pokuty. Z drugiej zaś działa w wierzących, aby ich wypełniać i prowadzić. Niemniej jednak Duch Święty nie zmusza nikogo, by poddał się jego działaniu, Bóg wyposażył człowieka w wolę. Każdy człowiek podejmuje osobistą decyzję, za którą zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ jego wola nie jest suwerenna. Nad nim stoi Bóg, któremu winien jest posłuszeństwo, by pójść za Panem Jezusem lub by opowiedzieć się przeciwko Panu Jezusowi. Człowiek może również świadomie opierać się działaniu Ducha Bożego. Dotyczy to zarówno niewierzących, jak i wierzących. Opieranie się działaniu Ducha Świętego przez niewierzących. A, sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Niewierzący człowiek jest w stanie opierać się działaniu Ducha Bożego, gdy nie daje się przekonać o swoim grzesznym stanie i odrzuca Ofertę łaski ze strony świętego, sprawiedliwego i pełnego miłości Boga. W przypuszczalnie najstarszej księdze Pisma Świętego, księdze Hioba, znajdujemy godną uwagi wypowiedź elichu. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Rozdział 33, 29 do 30 wersetu. Znając pouczenia Nowego Testamentu wiemy, że w oświecaniu duszy każdego człowieka można rozpoznać obraz działalności Ducha Świętego. Widzimy to w Łukasza, 15 rozdział, 8 werset. Bóg objawia się każdemu człowiekowi i czyni to przez swojego ducha. Człowiek, który odczuwa, że Bóg przemawia do niego, a świadomie ignoruje głos Boży, sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Ten zarzut postawił Szczepan współczesnym mu teologom, kończąc tym samym swoją pełną mocy mowę, o której czytamy w siódmym rozdziale dziejów apostolskich. Zwrócił się do nich w następujący sposób. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 51 werset. Dzieła Boże w Starym Testamencie były potężne, a jeszcze większa moc Boża przejawiała się w czynach Pana Jezusa, gdy żył na ziemi. Duch Święty działał z mocą, jednak religijni przywódcy ludu izraelskiego sprzeciwiali się jego działaniu, świadomie odwracali się od Bożej mocy. Do dzisiaj podobnie postępuje każdy niewierzący człowiek. Nikt nie może być neutralny wobec działania Ducha Świętego. Można pójść za Jego głosem i z wiarą przyjąć poselstwo Boże albo opierać się Jego działaniu i odrzucić tym samym Boga. W tej kwestii nie ma tak zwanego złotego środka, nie ma neutralnego gruntu. Jedynie niewierzący może sprzeciwiać się w ten sposób Duchowi Świętemu, ale tego rodzaju postępowanie jest tragiczne w skutkach. B.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 Człowieczemu będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 31 do 32 wersetu. Na pierwszy rzut oka wypowiedź ta może wydać się niezwykle surowa. Trudno jest pogodzić ją z innymi fragmentami Słowa Bożego, które tak pięknie przedstawiają łaskę Bożą. Jak zwykle w przypadku licznych pytań, które rodzą się u czytelnika podczas lektury Biblii, niezwykle ważne jest, aby rozważać wypowiedzi Pana w szerszym kontekście. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii Mateusza 12, 22-37 powinniśmy zrozumieć, na czym polega bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu i dlaczego grzech ten nie może zostać przebaczony? W 12 rozdziale tejże Ewangelii przedstawiono Pana Jezusa, który uzdrowił ślepego i niemego człowieka opętanego przez demona. Cud ten wywołał słuszne pytanie, czy Jezus nie jest synem Dawida, czyli obiecanym Mesjaszem. Gdyby tak było, oznaczałoby to oczywiście, że ma prawo do tronu królewskiego, Myśl ta była nie w smak faryzeuszom, którzy postanowili w sprytny sposób wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. W swojej nienawiści do Pana Jezusa posunęli się tak daleko, że stwierdzili, iż Jezus wypędza demony mocą księcia demonów, to jest samego szatana. Oczywiście, że tak nie było. Nikt z nas nie wątpi, że Pan Jezus wypędzał demony w mocy Bożej, co sam zresztą wyraźnie potwierdził w wersecie 28. Postępek faryzeuszy był zatem bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. To, co Pan Jezus uczynił i czynił przez Ducha Świętego, oni przypisywali bezpośredniej działalności szatana. Grzech ten był tak ciężki, że nie mógł zostać im przebaczony. Czy możliwe jest, aby jeszcze dzisiaj bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu i tym samym popełnić grzech, który nie może być odpuszczony? Wielu ludzi, włącznie z dziećmi Bożymi, jest zaniepokojonych z tego powodu. Jestem przekonany, że możliwość popełnienia tego typu grzechu ogranicza się do czasu, w którym Pan Jezus żył na ziemi. Jedynie w tamtym czasie było możliwe przypisanie mocy szatana działaniu Pana Jezusa. Znany wykładowca Pisma Świętego napisał na ten temat Jesteśmy przekonani, że grzech ten mógł zostać popełniony tylko w czasie, gdy Pan Jezus Chrystus żył na tej ziemi i rzeczywiście został popełniony przez bluźnierstwo faryzeuszy. Jest to grzech, który nie może zostać przebaczony w tym wieku ani w przyszłym. Arno C. Gablein Luźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie powinniśmy mylić z grzechem śmiertelnym, o którym pisał apostoł Jan w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 16-17 do wersetu. Tam mowa jest o grzechu popełnionym przez brata, a zatem przez wierzącego. Może zdarzyć się, że Bóg ukaże śmiercią ciężki grzech popełniony przez jedno ze swoich dzieci – Kara dotyczy śmierci fizycznej. W żadnym razie nie polega jednak na odebraniu życia wiecznego. Sprawiedliwy Bóg może pozbawić wierzącego doczesnego życia i za takim wierzącym nie powinniśmy nawet się modlić. Ale nie ma to nic wspólnego z kwestią wiecznego zbawienia, co widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział 29 do 32 wersetu. Jedynie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ma nieodwołalne wieczne konsekwencje. To jest wyrok wiecznego potępienia. Opieranie się w działaniu Ducha Świętego przez wierzących. Niestety jest możliwe opieranie się w działaniu Ducha Świętego przez wierzących. A. Zasmucanie Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisał do wierzących w Efezie, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Możliwe jest zatem, że jako wierzący przez nasze postępowanie zasmucimy Ducha Świętego. Z cytowanego wersetu, w którym wspomniane jest zapieczętowanie Duchem Świętym wynika, że Mowa tu o tych, którzy są już zapieczętowani Duchem Świętym, a więc bez wątpienia o wierzących. To, że Dziecko Boże zasmuca Ducha Świętego, nie zmienia jeszcze faktu, że jest ono zapieczętowane tym właśnie Duchem, a więc należy do Boga. Gdy mówimy o zapieczętowaniu, myślimy o naszym stanowisku podarowanym przez doskonałe dzieło Pana Jezusa. Stanowiska tego nikt i nic nie może nam odebrać. Gdy myślimy natomiast o zasmucaniu Ducha Świętego, to ma to związek z naszym praktycznym postępowaniem. Podobnie jak w wielu innych fragmentach Słowa Bożego, również tutaj przedstawione zostało nie tylko błogosławieństwo, lecz także wynikająca z niego odpowiedzialność. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. To ogromny przywilej, jednocześnie jesteśmy wzywani, by nie zasmucać ducha, to nasza codzienna odpowiedzialność. Chociaż przez złe postępowanie nie stracimy ducha, który, jak zapewnia Pan Jezus, pozostaje przy nas na zawsze, na wieki, Ewangelia Jana 14, rozdział 16, werset, to jednak możemy go zasmucić. Jest to możliwe, że będzie przez nas zasmucony. W jaki sposób możemy zasmucić Ducha Świętego? Z pewnością przez jawne grzechy, które niestety i w naszym życiu mają miejsce. Każdy grzech w życiu Dziecka Bożego oznacza nie tylko przerwanie społeczności z Ojcem, ale również zasmucenie Ducha Świętego. Słowo Boże nieprzypadkowo nazywa go świętym Duchem Bożym, który może zostać zasmucony przez wszystko, co jest sprzeczne ze świętością Bożą. Jednak nie tylko oczywiste grzechy w życiu wierzącego są powodem zasmucenia Bożego Ducha. Prawdę tę chciałbym zilustrować za pomocą przykładu z życia codziennego. Wyobraź sobie, że zaprosił Cię przyjaciel. Pełen radości wyjmuje album, aby pokazać Ci zdjęcia bliskich znajomych, którzy pracują na polu misyjnym w Afryce. Zafascynowany opowiada o ich przeżyciach, opisuje przedmioty i ludzi na zdjęciach, podczas gdy ty, nie reagując na jego słowa, patrzysz znudzony za okno. Gdy twój przyjaciel to zauważa po jakiejś chwili, zawiedziony, zamyka album, myśląc, jego to w ogóle nie obchodzi, nie ma sensu mu o tym opowiadać. Sytuacja ta pomaga nam zrozumieć, jak możemy zasmucić Ducha Świętego przez nasze niekoniecznie grzeszne w naszej ocenie postępowanie. Duch Święty jest na ziemi po to, aby kierować nasze serca na piękność i znakomitość Pana Jezusa. Nieustannie składa świadectwo o tym, który jest radością Ojca. Jeśli nie okazujemy zainteresowania Jego zabiegami i pochłonięci jesteśmy innymi rzeczami, zasmucony Duch zaprzestanie starań. Niemożliwe jest, aby chrześcijanin, którego zainteresowanie skupia się na rzeczach tego świata, został wypełniony przez Ducha wspaniałością Pana Jezusa. Jeżeli przez naszą obojętność zasmucimy mieszkającego w nas Ducha Świętego, to również pozostałe jego starania zostaną przez nas odrzucone. Jego prowadzenie oraz pouczanie nas w prawdzie Słowa Bożego. Nawet jeżeli duch dalej będzie w nas mieszkał, to nie będzie już miał swobody do wykonywania w nas swojego dzieła. B. Gaszenie ducha Bożego. Niestety możliwe jest również gaszenie ducha Bożego. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tesalonicza, 5 rozdział, 19 werset. Ducha nie gaście. Napomnienie to apostoł Paweł skierował do wierzących. Słowo Boże posługuje się różnymi obrazami, za pomocą których próbuje przybliżyć nam działanie Ducha Świętego. Tutaj mamy do czynienia z symbolem ognia, którego mamy nie gasić. Użyty w greckim przekazie czasownik przetłumaczony jako gasić oznacza także przytłumić. We wszystkich fragmentach Nowego Testamentu słowo to odnosi się do ognia, zarówno w dosłownym sensie, jak widzimy w Mateusza 12:20 lub Hebrajczyków 11:34, jak też w znaczeniu przenośnym, np. w marka 948 lub Efezjan 6:16. Powyższy werset ma uświadomić, że nam wierzącym grozi niebezpieczeństwo ograniczenia, przytłumienia lub całkowitego zgaszenia Ducha Bożego w nas. Wygaszenie Ducha może mieć miejsce w osobistym życiu, ale również może dotyczyć działalności Ducha Bożego podczas wspólnych zejść wierzących. W osobistym życiu Dziecka Bożego jest ono konsekwencją ciągłego zasmucania Ducha, Wierzący, który notorycznie to czyni, znajduje się w stanie, który uniemożliwia Duchowi Świętemu działanie w jego życiu. Nie pozwala Duchowi Świętemu na prowadzenie, korygowanie i kierowanie wzroku na niebiańskie błogosławieństwa, zwłaszcza zaś na Pana i Jego chwałę. Prowadzi życie w taki sposób, jakby Duch Święty wcale w nim nie mieszkał. Jego życie zewnętrznie przypomina życie człowieka niewierzącego. Możemy jednak wnioskować, że gaszenie ducha przede wszystkim odnosi się do zgromadzeń wierzących. Po pierwsze, kolejny werset ostrzega nas przed lekceważeniem proroctw zgodnie z 12. i 14. rozdziałem List do Koryntian. Prorokowanie jest owocem działania Ducha Bożego w czasie wspólnych zgromadzeń. Nieliczenie się z proroctwami jest zatem równoznaczne z lekceważeniem tego który jest ich źródłem, czyli Ducha Świętego. Gdy zatem gasimy ducha i nie pozwalamy, aby działał swobodnie i używał podczas spotkań zboru wybranych braci ku zbudowaniu, znajdujemy się o krok od tego, aby nim, tym Duchem Świętym, całkowicie wzgardzić. Po drugie, ogień właściwie zawsze zgaszony zostaje przez czynniki zewnętrzne. Dlatego wydaje się, że Paweł chce przekazać, abyśmy nie gasili działania ducha w innych, gdzie niebezpieczeństwo to jest tak realne, jak nie właśnie w trakcie wspólnych... Gdzie niebezpieczeństwo to jest tak realne, jak właśnie w trakcie wspólnych spotkań, podczas których powinno być Miejsce na sprawowanie darów Ducha. Duch Święty pragnie przejąć prowadzenie spotkań Kościoła. W swojej służbie Duch Święty używa tego, kogo chce. Gaszenie Ducha Świętego oznacza tutaj zastąpienie Jego prowadzenia przez prowadzenie człowieka i ludzki porządek nabożeństw. W praktyce jesteśmy skłonni do popadania w dwie skrajności, albo zbytnio podkreślamy to, co mistyczne i stajemy się nietrzeźwi, co nie jest zgodne z prowadzeniem Ducha Świętego, albo ulegamy racjonalnemu formalizmowi, co również nie pochodzi od Ducha Świętego. Wszelkie ludzkie prowadzenie, czy oficjalne, czy nieoficjalne, sprzeciwia się prowadzeniu Ducha Świętego i niesie ze sobą poważne ryzyko zgaszenia ducha. Dlatego powinniśmy poddać swoje postępowanie krytycznej ocenie i zastanowić się, czy przypadkiem nie grozi nam jedno albo i drugie niebezpieczeństwo. Boże myśli pozostają wciąż te same. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. 1 Koryntian 12,11 Gaszenie ducha to niezwykle poważna sprawa, której nie powinniśmy w żadnym razie bagatelizować. Natomiast oddanie duchowi należnego miejsca do działania niesie ze sobą wielkie błogosławieństwo. Celem naszego życia powinno być postępowanie zgodnie z duchem, na co dzień oraz oddawanie Duchowi Świętemu miejsca do działania podczas naszych wspólnych spotkań jako wierzących miejscowego zgromadzenia. Powinniśmy za wszelką cenę zabiegać o to, aby Go nie zasmucać i nie gasić. Postępowanie według Ducha to czynienie użytku z Jego mocy. Takie życie uwielbia Pana, uszczęśliwia nas i przynosi radość w Duchu Świętym o czym czytamy w Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo, że słowo proroctwa lub po prostu proroctwo, słowo prorocze, prorokowanie będzie rozumiane całkowicie inaczej niż ma to miejsce we wspomnianych 12 i 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W coraz bardziej oderwanym od gruntu Słowa Bożego dzisiejszym chrześcijaństwie, zawstydzająco, nietrzeźwym i pełnym pogoni za doświadczeniem zjawisk nadprzyrodzonych oraz namacalnych przejawów duchowego działania, prorostwom w aktualnym znaczeniu tego słowa nadaje się bezpośredni charakter wróżbiarski, rozumiejąc pod tym pojęciem wyświetlanie i oznajmianie rzeczy ukrytych, i szczegółów przyszłości, często z precyzją daleko od sposobu wypowiadania się samego Słowa Bożego. Musimy w tym miejscu dobrze zdać sobie sprawę, że chrześcijaństwo na przestrzeni wieków nie uchroniło się niestety przed wpływami zwykłego ludzkiego oszustwa, jak czytamy ostrzeżenia w Efezjan 4,14, Kolosan 2,8 oraz 2 Piotra drugi, rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu, a także obcych, mu duchowych mocy i prądów, w tym opartych na społeczności z demonami, spirytyzmu i wróżbiarskiego, wieszczego jasnowidzenia. Przykłady zdemaskowanych początkowo prób takich wpływów znajdujemy w dziejach apostolskich, 8 rozdział, 9 do 23 wersetu, Szymon Czarnoksiężnik, lub 16 rozdział dziejów apostolskich od 16 do 17 wersetu, Dziewczynka przemawiająca w mocy ducha wieszczego. Czym więc jest prorokowanie dziś i czy w ogóle jeszcze istnieje? Z całą pewnością tak, istnieje. Jest ono przekazywaniem słowa zasłyszanego od Boga do ludzi, za pośrednictwem wybranych przez Niego i głęboko oddanych Mu sług, którzy przemawiają pod ścisłą kontrolą i w mocy Ducha Świętego. Takie prorokowanie charakteryzuje się zawsze tym, że używani w ten sposób słudzy Boży trzymają się ściśle objawionego i spisanego Słowa Bożego, czyli Biblii, z jednej strony nic do Niego nie dodając, ani z Niego nie ujmując. Z drugiej zaś strony odnoszą to Słowo Boże z charakterystycznym Mu autorytetem, głębią i szczegółami, ściśle do potrzeb słuchaczy, odbiorców proroctwa, w taki sposób, aby dać im Boże wskazania, napomnienia, przestrogi i pocieszenie. Wszystko ku intensywnemu zbudowaniu wierze, wzmocnieniu ich posłuszeństwa i oddania dla Pana Jezusa. Kierowanie tymi praktycznymi odniesieniami Słowa Bożego do życia i bieżącej sytuacji wierzących jest w ręku samego Boga. I co do zasady spoczywa poza zasięgiem wzroku, wglądu, postrzegania prorokującego. To dlatego tak rozumiane prorokowanie, choć jako działanie Boże w danym momencie częstokroć niekoniecznie uświadomione, wyraźnie przez samego proroka posiada szczególną skuteczność dla pogłębiania życia wiary, jego odbiorców i jest wyróżnione przez apostoła wśród innych darów duchowych, co widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale.